Dzień dobry wszystkim. Skoro temat mówić mniej, to wypadałoby 5 minut mówić, nie? Dzisiaj. No idzie troszeczkę dłużej prawdopodobnie. Mówić mniej. I pytanie teraz, co znaczy mówić? Co dla każdego oznacza? Co oznacza pojęcie mówić? I ja myślę, że w większości z, nam, z nas od razu najczęściej to się skojarzy z mową, prawda? Z tym, co wypowiadają usta. Ewentualnie z tym, co, co może napiszemy, chociaż najczęściej nie. Ale taki klasyczny przykład, no klasyk po prostu. Nastolatek coś przeskrobie, rodzic go dorwie, robi mu wykład. No i nastolatek słuchając robi coś takiego, prawda? Przewraca oczami. No i kiedy rodzic jest troszkę, wiecie, już napięty już emocjonalnie, no to nastolatek mówi, no przecież nic nie mówię. No i pytanie, czy rzeczywiście nastolatek nic nie mówi. On mówi, nie otwierając ust, mówi, weź tatu, mamo, przestań już truć. Mniej więcej to, prawda? Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że komunikacja to nie tylko tekst mówiony lub pisany. Komunikacja językiem to jest jakieś 40% komunikacji z tego, co ktoś zrobił jakieś badania. I wiecie, my nie zawsze jesteśmy tego świadomi, że często coś komuś mówimy, nie otwierając w ogóle ust. Często wydajemy jakiś przekaz i wiecie, to powoduje, że w zasadzie człowiek mówi prawie cały czas. W zasadzie chyba tylko nie mówi wtedy, kiedy śpi. Nawet teraz, wiecie, niektórzy z was coś mi mówią swoją postawą, kiedy ja mówię w tej chwili. Więc można wiele rzeczy przekazać, nie, niekoniecznie słowami. Można na przykład uśmiechem, prawda? Można kogoś poklepać, to też jest pewien przekaz. Ton głosu jakie ma znaczenie. Ten sam tekst przekazany w różnej tonacji głosu powie zupełnie coś innego. Oczy, jak wiele potrafię powiedzieć, na przykład przy powieści 15:30 mówi: Pogodne spojrzenie rozwesela serca. Wiecie, jak ktoś się tak popatrzy na ciebie, pogodnie, wiecie? Od razu ci się robi lepiej. Jest jakiś przekaz: typu, lubię cię, prawda? Więc to jest pewna mowa. Twoje ciało wiele mówi. Swoją postawą, tym jak siedzisz, tym jak stoisz, tym jak jesteś zwrócony do rozmówcy, wiecie, jest cała, cały przedział nauki na ten temat mowy ciała. I musimy sobie zdać sprawę, że my mówimy. Nie tylko językiem. Wiecie, nasze czyny, jak wiele potrafią mówić. Wiecie, ja lubię takie chińskie słowo, przysłowie, które mówi nie słyszę, co mówisz do mnie ustami, bo twoje czyny zagłuszają to, co mówisz. To jest wiele znaczące i, i czasami, wiecie, my zwodzimy siebie myśląc, że właściwe słowa wystarczą. Przez to zaniechamy czynów, bo łatwiej walnąć kilka pięknych słów zamiast komuś na przykład pomóc, prawda? Wiecie, pomoc komuś, jest formą komunikacji zależy mi na tobie, autentycznie zależy mi na tobie. Wiecie, jest wiele sposobów komunikowania się, czego nie zawsze jesteśmy do końca świadomi. Jeśli, wiecie, będziemy bardziej świadomi tego, że my komunikujemy coś na wiele sposobów, niekoniecznie otwieramy usta, automatycznie, wiecie, będziemy bardziej umiejętnie posługiwać się językiem. Być może będziemy mówić troszeczkę mniej, chociaż to nie jest konieczne. Ale w każdym razie, jeśli zrozumiesz, że twój przekaz do innych to nie tylko słowa, to paradoksalnie pomoże ci w tym, żeby się właściwie posługiwać językiem. Właściwie się posługiwać tekstem, tym co mówisz lub piszesz. No i oczywiście, kiedy mówimy o tym, żeby mówić mniej, to oczywiście narzuca się nam, że od razu nam stają przed oczami sytuacje z naszego życia, że gdzie coś chlapnęliśmy, kogoś obraziliśmy i sobie myślimy, no mogliśmy wtedy się zamknąć, prawda? Nie mówić nic, ewentualnie powiedzieć coś zamiast tego, tak? Ale wiecie też, jak wielu z was żałuje sytuacji, w których nic nie powiedzieliście, kiedy trzeba było coś powiedzieć, prawda? Więc to nie jest tylko kwestia, nie chodzi o kwestię o tym, żeby mówić mniej, żeby zamknąć twarz, że tak powiem, bo będziesz bardziej duchowy wtedy i nie będziesz się odsywał, tylko chodzi o to, żeby umieć... W danym czasie zrozumieć, jaka jest aktualna sytuacja, i wypowiedzieć, czy przekazać coś adekwatnego do sytuacji. Przypowieści 25.11 mówi słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. 15:23 23 mówi, raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź. Jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Wiecie, w tym fragmencie, jakże do, dobre jest słowo we właściwym czasie, tam w, w zasadzie w prawie każdym przekładzie jest wykrzyknik, ponieważ to hebrajskie słowo wyraża ekscytację. jakie to wspaniałe jest, kiedy można powiedzieć coś we właściwym czasie, że w punkt mówisz właśnie to, co trzeba powiedzieć. To jest pewna sztuka komunikowania się. Generalnie nie chodzi o to, żeby mówić mniej czy więcej, ale o to, żeby rozpoznać właściwie sytuację i zakomunikować w punkty jak najbardziej adekwatny do sytuacji komunikat. Czasami zanim coś powiesz, musisz się zastanowić, jakie to skutki przyniesie, prawda? I czy to będą oczekiwane skutki przez siebie po to, aby właśnie powiedzieć coś właściwego. Ja bym to nazwał mądrością w mowie lub mądrością języka ewentualnie mądrością komunikacji. Kwestia jest taka, że nie można o żadnym człowieku powiedzieć, że jest 100% głupi albo 100% mądry. W zasadzie to jest tak, że każdy z nas jest i mądry i głupi. Mądry w jakiejś dziedzinie, a głupi, czyli po prostu pewnej niewiedzy, bo głupi to po prostu oznacza ignorant. Nieświadomy w języku greckim brzmi idiotes, nam to brzmi prawda, jakoś tak, jako obelga, ale de facto w języku greckim to jest to jest zwykłe słowo. Ktoś nieświadomy, ignorant. To jest tak, że w jakiejś dziedzinie jesteś albo mądrzejszy, albo głupszy. I wiecie, to sprawia, że my zawsze będziemy potrzebowali się uczyć. Jeśli nie w tej dziedzinie, to w innym. Zresztą wiesz, jeśli w jakiejś dziedzinie, w której jesteś dobry, w którym masz na wysokim poziomie mądrość, jeśli sobie powiesz, że a już wiem wszystko na ten temat, to zatrzymasz się albo będziesz się cofać w mądrości. Więc zawsze jest ten pułap wyżej, jeśli chodzi o mądrość. Zawsze możesz się rozwinąć także problemem nie jest to, że jesteś ignorantem w jakiejś dziedzinie, problemem jest to, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Fakt jest taki, że jeśli chodzi o mądrość, to jesteśmy jakby na różnym etapie. Dlatego my potrzebujemy pewnej mądrości, inteligencji w mowie, w mowie języka. Jeśli już jesteś świadomy, że mowa języka to jest nie, jedy, nie jest jedyną formą komunikacji, jaką możesz przekazać, to już jest dobrze, to już jest troszeczkę wyżej. Ale możesz w tym jeszcze bardziej się rozwijać. I teraz Jakub 3, 2, 4, zobaczmy sobie. Liz Jakuba, o, jest znany fragment, różnie rozumiany.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 Po pierwsze wędzidło, czyli lejce można na nasze, że tak powiem, zrozumienie przełożyć. I druga rzecz to ster okrętu. Lejce nie tylko służą temu, żeby powstrzymać konia, ale przede wszystkim służą temu, aby nadać mu pewien kierunek, prawda? Żeby szedł w tym kierunku, w którym chcemy, żeby szedł. I oczywiście czasami musimy wstrzymać konia, żeby gdzieś tam nie, nie pędził. Ale wiecie, i też, żeby, żeby koń przed szybciej, to czasami tymi lejcami go tam trzepnie. Jeśli chce nadać, chce, żeby koń skręcił w lewo, ciągnie uzdę w lewo, prawda? Jakub sugeruje, że jeśli chodzi o język, to nie, nie tyle chodzi o to, żeby umieć go powstrzymywać, ale o to, aby umieć nadać właściwy kierunek, właściwy potok temu, czemu mówimy. Tak samo sterokręt. To jest oczywiste, że ster nie służy do tego, żeby zatrzymać statek. Do tego raczej służy kotwica. Ale wiecie, umiejętny sternik potrafi tak wysterować sterem, statek, żeby trafić tam, gdzie chce. Tak więc my widzimy, że jeśli chodzi o mowę, nie tyle chodzi o to, żeby mówić mniej, ale o to, żeby tą mowę, ten przekaz nadać mu właściwy kierunek. To jest właśnie ta mądrość mowy. Chodzi właśnie o to, żeby przez to, co mówimy, mówimy, uzyskiwać efekty, jakie chcemy widzieć w naszym życiu. I wiecie, to kwestia jest taka, że my mamy różny temperament, prawda? Jedni mówiliby non-stop, inni wolą siedzieć cicho i nic nie mówić najlepiej. Wzrostem w mądrości mowy dla jednego będzie to, żeby rzeczywiście mówić, mówić troszeczkę mniej, ewentualnie ukierunkować we właściwym kierunku to, co mówić. A dla tego, który nie lubi mówić, wyzwaniem i, i pewnym wzrostem będzie to, żeby właśnie mówić więcej. My widzimy, że potrzebujemy właśnie umiejętnej nauki w tym, aby sterować język, by sterować mowę. By we właściwą stronę tą mowę kierować. By osiągać te rezultaty, które chcemy osiągać. I teraz jak sterować językiem? Więc po pierwsze zaobserwuj, co się dzieje w tobie, kiedy coś mówisz. Ja czytałem takie opracowanie pewnego specjalisty, on się bodajże Bergman nazywał, właśnie od mowy, od komunikowania się z ludźmi. Wiecie, on zaobserwował ciekawą rzecz. Zdarzyło mu się, że dopadła go infekcja gardła przez trzy tygodnie w taki sposób, że on kiedy zaczynał mówić, to jego gardło było podrażniane i, i, i wiecie, i robiły się kłopoty. Wiecie, to sprawiło, że on musiał się dobrze zastanowić, czy, czy warto w tym momencie mówić powie coś niepotrzebnie i przez to tylko gardło nadwyręży. Wiecie, on był zaskoczony w tym, bo miał czas na to, żeby zaobserwować, co się dzieje w nim. I on był bardzo zaskoczony w tym, właśnie co się w nim dzieje, kiedy on chce coś powiedzieć. Prawda? Miał, miał chwileczkę czasu, żeby się nad tym zastanowić. I stwierdził, że w większości powodem tego, żeby coś powiedzieć było ja, ja, ja, mnie, mnie, mnie, mój komfort. Wiecie, to jest ciekawa obserwacja, bo... On mówił tak, że najczęściej to mu chodziło o to, o to, żeby być właśnie zaakceptowanym w grupie, być zauważonym, żeby podkreślić, że ja tu jestem ważny w tej grupie właśnie, że bardzo rzadko powodem było to, żeby komuś pomóc. To nie jest godne potępienia, że ty chcesz się dobrze czuć, ale warto sobie zadać pytanie, czy to, co mówię, pomaga również innym. Przykładowo, kiedy plotkujesz, tu chodzi o to, żeby się poczuć dobrze. Bo kiedy o kimś plotkujesz, to po pierwsze udowadniasz sam sobie, że o, ja nie jestem taki gorszy. Po drugie, być może pokazujesz słuchającemu, o widzisz, ja wiem coś, czego ty nie wiesz, jestem lepszy. Więc to, co dzieje się w naszym wnętrzu, kiedy coś mówimy, może wiele powiedzieć. I wiecie, my szukamy tej krótkiej nagrody, żeby się poczuć dobrze, później ta osoba obmawiana, że tak powiem, dowiaduje się o tym i co, i i Zniszczone relacje, prawda? Więc warto się nad tym zastanowić, co się we mnie dzieje, kiedy coś mówię. Jeśli więc przez chwilę się zastanowisz, dlaczego chcesz coś powiedzieć, pomoże Ci to w tym, albo w tym, żeby powiedzieć coś odpowiednim tonem, albo dobrać na przykład inne słowa. Albo po prostu Ci to może skłonić do tego, żeby się ugryźć w język. Jeszcze inna rzecz. Wiecie, przy powieści 18:20 mówi, że z owocu swoich ust. Przeczytajmy dokładnie. Generalnie to, że, że sycimy się swoimi własnymi słowami, to jest w trzech miejscach w przypowieści Salomona, ale 18:20 jest taki chyba najdobitniejszy. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. W przypowieści 1820. Czasami przeoczamy to, że my tak naprawdę najczęściej mówimy do, mówimy do samych siebie. Każdy prowadzi coś takiego, co się nazywa dialogiem wewnętrznym. Nieważne, czy mówisz to ustami, nieważne, czy mówisz myślami, ale mówisz do siebie. Podobno kobiety mają w ten sposób, że one dużo mówią, między innymi dlatego, że po prostu myślą na głos. Taka jest ich konstrukcja psychiczna. Ale to jest normalne, wiecie? To, to jest normalne. Faceci mają inne, że tak powiem. O, złożyłem kij w browisko nie no dobrze, w, w każdym razie każdy mówi do samego siebie, czy to na głos. Wiecie zresztą, kiedyś to się tak myślało, że mówić do siebie to jest coś, jakąś skazą psychiczną, ale ostatnie badania naukowe mówią, że to, jest, to, że to jest jak najbardziej zdrowe i normalne. Zresztą sama Biblia stwierdza, żeby mówić do siebie. Wracając do tematu, każdy mówi do siebie i zaobserwuj, co się dzieje w tobie, gdy mówisz do siebie, w ogóle wyłap, co ty mówisz do siebie. Bo my mówimy do samych siebie, prowadzimy ten dialog wewnętrzny i nawet nie wiemy, co mówimy. Ile w tym negatywnych słów do siebie kierujemy. Ile w tym negatywnych myśli, potępiających samego siebie. Zamień to, co negatywne, na pozytywne. Wiecie, bo kiedy mówisz do siebie i nasycasz w ten sposób swoje wnętrze, Twoje całe życie nabiera pewnego kierunku zgodnego z tym, co mówisz do siebie. Mało tego, to, co mówisz do siebie, będzie przenosiło się na to, co będziesz mówił do innych. To jest istotne, co ty mówisz do siebie w jaki sposób ty siebie samego traktujesz. Wiecie, bo my naprawdę jesteśmy w stanie traktować samych siebie bardzo podle. Nawet o tym nie wiemy. Wiecie, to nie chodzi o hołubienie ego, tylko o mówienie prawdy samemu sobie. A prawda niekoniecznie jest z tym, wiecie, bo my mamy tendencję, żeby właśnie patrzeć na to, co negatywne. I to jest o, oczywiście część prawdy, nie rób tego, nie rób tamtego, ale wiecie, że też prawda mówi na przykład o tym, że, o tym, kim jesteś w Chrystusie, tak? I to nie jest tak, że ty jesteś we wszystkim jakimś, nie wiem, beznadziejny. Tak więc, kiedy będziesz mówił we właściwy sposób do siebie, będziesz we właściwy sposób, też najczęściej we właściwy sposób mówił do innych. I również bądź czujny, kiedy coś mówisz, kiedy twoje własne emocje, to właśnie polega cały czas, żeby obserwować samego siebie, kiedy coś wypowiadamy. Zobacz, jaki jest twój stan emocjonalny, bo wiecie, emocje mają bardzo mocny wpływ na to, co mówisz i to, w jaki sposób mówisz do siebie. Tak więc, jeśli twoje emocje są wysoko, być może jest potrzeba na to troszeczkę czasu, żeby pozwolić sobie na to, żeby te emocje opadły, zanim coś powiesz. A bynajmniej w tym momencie warto być ostrożnym i być może właśnie ściągnąć lekko tę w swoją stronę. To, to może być ten czas. Obserwuj siebie, co, co się dzieje w tobie, kiedy coś mówisz. Po drugie, zastanów się, jaki skutek będzie miało to, co mówisz. Wiecie, dorosły człowiek przewiduje konsekwencje. Może nie tyle dorosły, co, co dojrzały, bo, bo czasami naprawdę nastolatkowie są dojrzalsi od, od tych, którzy... Mają właściwy, wiecie, rocznik. Więc tu chodzi o dojrzałość. Przy powieści Salomona 12:18 mówi na przykład kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. I to jest jedna strona twojego języka, które może, co może zdziałać, tak? Lecz dalej słowo, lecz język mędrców leczy. Twój język może albo kogoś zabić, zranić, zniszczyć, albo może kogoś uleczyć, podnieść, zbudować. To, co mówimy, to, co przekazujemy może, niesie ze sobą jakiś skutek, niesie jakieś konsekwencje. I warto się zastanowić, co się stanie, kiedy otworzę swoje usta w tym momencie, albo powiem to, czy tamto. I czy nie lepiej powiedzieć coś, coś, co komu, kogoś zbuduje, uleczy, zamiast coś, co kogoś zrani, lub zniszczy? Jeśli przez chwilę się zastanowisz, jaki skutek przyniesie to, co powiesz, to być może będziesz w stanie ukierunkować swoją mowę we właściwą stronę w tym momencie. Teraz trzecia rzecz. Zastanów się, kim jest osoba, do której mówisz lub zorientuj się, w jakim stanie emocjonalnym, psychicznym, intelektualnym jest ta osoba, która cię słucha w danym momencie. Jeśli dana osoba, wiecie, jest załamana, dotknięta nieszczęści i mówi na przykład, dlaczego Bóg mi to zrobił? podczas że wiemy, że to On tego nie zrobił. Wiecie, to nie jest czas na to, żeby robić teraz tej osobie wykład na temat natury Boga. Biblia mówi, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi się, tak? To było właśnie błędem przyjaciół Joba, wiecie, kiedy Hiob, będąc, wiecie, dotkniętym no, no potężnie nieszczęściami, mówił parę niezbyt, no, mówił po prostu z goryczy. To oni mu zaczęli wykładać, kim jest Bóg. Prawda? I ostatecznie było tak, że, że Bóg był, miał bardziej, że tak powiem, uwagi do, do, do tych przyjaciół Chiobami niż do samego Chioba. Mimo, że czasami Chiob rzeczywiście się tam wypowiadał dosyć ostro. Ale mówił to dlatego, tak, tak jak on sam powiedział, że słowa zrozpaczonego są na wiatr. Czyli wiesz, to, że ktoś w danym momencie... Pod wpływem emocji, które są bardzo wysoko, mówić coś czasami głupiego. No czasem się tak zdarza, prawda? I później być może ta osoba żałuje, to niekoniecznie jest czas na to, żeby ją korygować, tylko po prostu być w tym z, tym z nią. I kiedy widzisz, że dana osoba, z którą rozmawiasz, na przykład jest nabuzowana, rozgniewana, zareaguj też odpowiednio do sytuacji, zaobserwuj ją i zastanów się, czy warto, powiedzmy, no, no powiedzieć. Coś w tym momencie, czy nie lepiej poczekać, aż te emocje jej opadną, pomóc jej wylądować emocjonalnie, zanim zaczniesz przemawiać do tej osoby racjonalnie. Więc widzisz, cały czas chodzi o to, żeby patrzeć właśnie na tą drugą osobę i patrzeć, czy to, co, to, co będziesz mówił, przyniesie jej to, co najlepsze. Wiesz, kiedy spotykasz się z osobą spoza Kościoła, nieznającą klimatu Kościoła Zielonoświątkowego, która na dodatek może cię jeszcze nie zna, wejdź najpierw w świat tej osoby, zechciej ją poznać, czym ona żyje. Daj się jej poznać po prostu z tej jakby, no, no w cudzysłowie, normalnej strony. Wiecie, być może to nie jest czas na to, żeby przedstawić jej cztery kroki duchowego życia. Być może to jest czas na to, na tak zwaną gadkę-szmatkę. Gadka-szmatka czasami jest najbardziej duchową rzeczą, którą możesz zrobić w danym momencie. I kiedy za, możesz zacząć od gadki-szmatki i przejść do czegoś głębszego. Tak. I ważne, istotne jest właśnie to, że patrzysz na tą osobę, starasz się wybadać, w którym miejscu ona jest. Dochodzisz do tego miejsca i razem z nią wchodzisz w te rejony, w które chcesz, żeby Bóg ją prowadził. Tak więc widzicie, cały czas chodzi o, o tą mądrość mowy, mądrość komunikacji. Mądrość komunikacji również przejawia się w tym, że wiesz, kiedy... Jest czas słuchać tej osoby. Po prostu siąść z nią i słuchać tego, co ona mówi. Pozwolić jej się wypowiedzieć. Pozwolić jej się wyrazić i być po prostu z nią w tym, czym ona mówi. Umiejętność słuchania innych, wiecie co? Jak ktoś posiądzie tą umiejętność na wysokim poziomie, to naprawdę jest w stanie dokonać niesamowitych rzeczy. To jest inny, inny temat. Ale on jest związany właśnie z tym, czy mówić, czy nie mówić, mówić mniej, więcej, tak? Dlatego o nim wspominam. Przy powieści 18.21 mówi Śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Więc możemy korzystać z owoców języka i wiecie, to jest jakby naszą odpowiedzialnością w tym, żeby w taki sposób użyć naszego języka, by nie okazał się on śmiertelnym zagrożeniem, ale czymś, co przynosi życie. Ten, kto będzie mistrzem w posługiwaniu się językiem, posługiwaniu się lejcami, posługiwaniu się sterem, czyli naszym językiem, będzie dokonywał naprawdę potężnych rzeczy. Będzie człowiekiem wpływu, o co nam chyba każdemu chodzi. Przy przypowieści 16,24 miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Wiecie, ja nie do końca wiem, co to znaczy, że słowo, które wypowiem, może być lekarstwem dla, dla czegoś ciała. Ale Biblia tak mówi. Kiedy mówisz do kogoś być może w taki sposób, że ci uwierzy, że Bóg uzdrawia, to to może podnieść jego wiarę do momentu, aż on to uzdrowienie może przyjąć. Być może o to chodzi. Faktem jest, że kiedy we właściwy sposób używasz swojego języka, to może ludziom pomóc przyjąć uzdrowienie ciała, uzdrowienie duszy, Uzdrowienie ducha to jest potężna moc języka. W przypowieści 11,11 11 mówi Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. Wiecie, błogosławieństwo ma różne znaczenie w kontekście tego fragmentu błogosławić to po prostu mówić o kimś dobrze. Znowu zobaczcie, przez to w jaki sposób wypowiadasz się o ludziach, tego, o mieszkańcach tego miasta, to może to miasto podnieść lub, lub je zburzyć. To mi mówi, jak wielką moc ma mój język. Jaki to jest, no można powiedzieć, odpowiedzialność, tak? Ja bardziej patrzę na tą stronę, wiecie, pozytywną, czyli jak wiele może dokonać to, kiedy mówię coś właściwego. Kiedy widzisz, jakie znaczenie mogą mieć twoje słowa, które wypowiadasz, wiesz, zaczynasz je szanować po prostu. Zaczynasz mieć szacunek do, do tego, co sam mówisz, mieć szacunek do, do samego tego faktu, że ty możesz coś powiedzieć. I wiesz, I to sprawi, że będziesz bardziej rozważnie dobierał słowa, bardziej rozważnie rozstrzygał, czy warto coś powiedzieć, czy nie i będziesz bardziej rozważnie patrzył na skutki tego, kiedy coś mówisz negatywnie lub pozytywnie. Zaczynasz kierować potok swoich słów w odpowiednim kierunku kiedy widzisz, że twoje słowa zawsze mają znaczenia. Dla ciebie lub dla innych. Lub też i dla ciebie i dla innych. Efezjan 4,29 Niech z waszych ust nie wychodzi mowa szkodliwa, ale budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczało dobro słuchającym. Zastanów się właśnie, czy to, co wypowiesz, przyniesie komuś zbudowanie. Wiesz, wystarczy czasami to rozstrzygnąć. Zauważyliście pewnie, że wiele cytatów podawałem z przypowieści Salomona, wiecie, to jest księga, która bardzo dużo mówi o, o mowie, o umiejętności posługiwania się języka, zachęcam cię do tego, żeby ją studiować. Wiecie, o, ta księga została napisana przez Salomona i mędrców Salomona i na niej uczyli się królowie żydowscy, na niej uczyła się elita żydowska, później cały naród i to jest księga warta tego, żeby po prostu ją rozważać. Nie wiem, czy ktoś zrobił to celowo, czy nie, ale ta księga ma 31 rozdziałów, akurat mniej więcej tyle dni, ile wypada w miesiącu. I ja ci powiem, że jeśli będziesz ją, tą księgę rozważał po jednym rozdziale dziennie, 12 razy w roku ci wyjdzie, to twoja mądrość podskoczy o kilka levelów. Więc zachęcam cię do tego, w kontekście tego, jak wiele tutaj cytowałem prawda z przypowieści. Tak więc zachęcam Ciebie do tego, aby uczyć się tego, aby kierować swój język we właściwą stronę, tak by uzyskiwać wielkie rzeczy. Amen.